Pierwsza Księga Samuela, 24 rozdział, przeczytamy tylko wiersz szósty. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego. Czytamy tutaj w szóstym wierszu, że gdy Dawid uciął kraj płaszcza Saulowego, ruszyło Dawida sumienie. Dlaczego? Znieważył Bożego Pomazańca, swojego króla, zbliżył się do niego z mieczem w ręku i w pewien sposób zagroził jego życiu. Wystawił się na pokusę i chociaż tak jak rozważaliśmy tę sytuację, mógł czynić dużo więcej I jego kompanii zachęcali go do tego, żeby zgładził Saula. Sam fakt ucięcia kawałka szaty Saula sprawił, że Dawida ruszyło sumienie. Dawid mógłby się usprawiedliwiać i powiedzieć, przecież nic takiego nie zrobiłem, nie zabiłem go, nawet go nie zraniłem. A jednak zamiast się usprawiedliwiać, Dawid miał wyrzuty sumienia. W Biblii warszawsko-praskiej ten fragment oddany jest, potem wyrzucał sobie nawet to, że odciął kawałek poły płaszcza Saula. A w Biblii Tysiąclecia potem jednak zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula. Dawid w tym okresie swojej pielgrzymki miał bardzo wrażliwe sumienie, delikatne serce. Czułe na Boży Głos. Jednak najbardziej literalnie oddaje to nasza ukochana Biblia Gdańska, która mówi, i stało się, że uderzyło Dawida w serce jego, przeto, że urznął kraj płaszcza saulowego. I tak jest w oryginale. To jest takie słowo, które oznacza uderzyć, zbić, zaatakować serce Dawida. Zaatakowało go. Sumienie. W Starym Testamencie tak naprawdę nie ma odrębnego słowa na sumienie. Jest takie słowo, krótkie leb, które oznacza siedlisko myśli, emocji i uczuć. Najczęściej tłumaczone jest jako serce. Oznacza wnętrze człowieka, umysł, uczucia i Pięć razy w naszym przekładzie Biblii Warszawskiej przetłumaczone jest jako sumienie. Natomiast w Nowym Testamencie jest słowo, które opisuje sumienie i pojawia się aż 32 razy w Nowym Testamencie. Jest to ciekawe słowo złożone z dwóch słów. Pierwsze z nich oznacza z, z pomocą czy przy pomocy, to jest przyjmek. Drugie słowo natomiast oznacza wiedzieć. Jak złożymy to razem, to powstaje nam pojęcie, które oznacza towarzyszące nam poznanie. Towarzyszące poznanie. To dosłownie oznacza sumienie. Wewnętrzna wiedza, świadectwo właściwości lub niewłaściwości danego postępowania. I nasze sumienie czasami zaczyna się odzywać Zanim jeszcze nawet podejmiemy jakąś decyzję, gdy rozważamy zrobienie tego czy tamtego, już wtedy nieraz słyszymy głos naszego sumienia, który nam podpowiada, to nie jest dobra rzecz, albo mamy taki pokój w sercu, to jest, to jest dobra droga. Ale najczęściej sumienie odzywa się, kiedy już coś zrobimy, kiedy wy dokonamy jakiegoś czynu. Można by porównać sumienie do takiej sali sądowej, która znajduje się w naszym sercu, w naszym wnętrzu, gdzie mamy oskarżonego, czy osobę, która jest poddana jakiemuś badaniu sądowemu. Mamy sędziego, mamy świadków, mamy prokuratora, ale to wszystko dzieje się gdzieś tam w naszym sercu. Jest też wykonawca kary, kat, gdyż jeśli wyrok okaże się winny, to zaraz pojawia się jakiś wewnętrzny ból, pojawia się jakieś poczucie zranienia. Nagle ta wina, która zostaje nam przypisana przez nasze sumienie, zaczyna nam ciążyć, obarczać nas. Z drugiej zaś strony, jeśli na tej rozprawie w naszym sercu okaże się, żeśmy uczynili słusznie, właściwie, to też jest swego rodzaju poczucie, że dobrze, takie poczucie, że jest OK z nami. Takie wręcz jakby jakaś nagroda nas spotykała. Weźmy taki prosty życiowy przykład. Idziemy do sklepu. Robimy gotówką zakupy. Rzadko dzisiaj kto robi gotówką, ale niektórzy jeszcze robią, noszą prawdziwe pieniądze w kieszeni. I sprzedawca pomylił się i wydał nam za 10 zł za dużo. I nasza pierwsza reakcja może być, zauważyliśmy to i myślimy sobie, no to się rzadko zdarza. Najczęściej to prawda i w drugą stronę, więc nie ma, co tam, nie ma co tam w ogóle rozmawiać o tym, tak? I jeśli tak byśmy pomyśleli i ruszyli do drzwi, to co? Nasze serce zaczyna... Coś nie tak, żeśmy zrobili. I, i to poczucie winy, tak? Oszukaliśmy. Oszukaliśmy tego człowieka. A? Pojawia się to poczucie winy. Ale jeśli byśmy odliczyli te pieniądze i powiedzieli, proszę Pani, czy tam proszę Pana, zależy, częściej Pani, pomyliła się Pani o 10 zł i oddajemy. I ta osoba patrzy na nas i Faktycznie, dziękuję, dziękuję. i Wtedy wychodzimy i tak, takie, takie, takie ciepło w naszych sercach, tak? takie poczucie, mm, zachowaliśmy się tak jak trzeba. Taka swego rodzaju jakaś nagroda jakby nas spotkała. Tak? Daliśmy tylko to, co było tej osoby, nic wielkiego nie uczyniliśmy, ale przez to, że zrobiliśmy tak, jak powinniśmy byli zrobić, to nasze sumienie klepie nas po plecach. tak I mówi, dobra robota, no, tak, tak trzymaj. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w pierwszym rozdziale i dwunastym wierszu mówi takie słowa. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo naszego sumienia, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Apostol miał takie świadectwo w sobie. Mówi, takie jest świadectwo naszego sumienia, że takie życie prowadziliśmy między wami. Sumienie jest danym nam przez Boga moralnym miernikiem naszego postępowania. Jest wewnętrznym głosem, który albo nas utwierdza w słuszności naszego postępowania, albo nas oskarża. Atakuje i napomina, jeśli dopuścimy się jakiegoś wykroczenia. W liście do Rzymian w drugim rozdziale od 14 do 15 wiersza czytamy Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, czyli Bożego prawa, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, czyli prawem chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu, czyli treść Bożego Prawa, jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Widzicie obraz tego sądu tutaj w tych wierszach? Sumienie i myśli, które albo oskarżają, nawet boganie to mają, którzy nie, mają, nie znają prawa Bożego, mają w sobie coś takiego. Że jest coś, co ich albo oskarża, albo ich broni, że słusznie postępują. Bracia i siostry, to jest dla nas dobra nowina, że gdy głosimy ludziom Ewangelię, to nie tylko jest to nasz wysiłek, oczywiście. Przede wszystkim polegamy na mocy Ducha Świętego, który mówi do serc tych ludzi. Ale jeszcze jest, jest sumienie, które im mówi, że robią źle, albo mówią im, że robią dobrze. Są myśli, które ich albo oskarżają, albo ich bronią. Mamy jeszcze po naszej stronie jeszcze jedną Bożą, przez Boga dane narzędzie dotarcia do ludzkiego serca. Czy więc na podstawie tego możemy zgodzić się z tymi, którzy twierdzą, że wystarczy żyć w zgodzie z własnym sumieniem, aby uniknąć Bożego sądu i zyskać Bożą aprobatę. Niektórzy ludzie tak uważają, że ja po prostu żyję w zgodzie z własnym sumieniem. Jeżeli moje sumienie mówi mi, że coś jest nie tak, to tego nie robię. A jeżeli sumienie mówi, że mogę to robić, to to robię. Czy więc możemy uznać, że dane przez Boga sumienie jeśli człowiek będzie zgodnie z nim żył, to będzie żył życiem miłym Bogu? Hmm. Czy rzeczywiście ludzkie sumienie jest spolegliwym miernikiem sprawiedliwości i właściwości naszego postępowania? Niestety, chociaż sumienie jest Bożym darem, przez naszą grzeszność ludzkie sumienie może być skalane. Może być znieczulone, może być zdeformowane i niewłaściwie nastrojone. To znaczy wrażliwe nie na to, co trzeba, a niewrażliwe na to, co trzeba. Czasami ludzie mówią, ty nie masz sumienia, żeby tak się zachowywać. Nie masz sumienia, żeby tak traktować swoją rodzinę. Nie masz sumienia, by okradać własnego pracodawcę. Czy rzeczywiście ci ludzie nie mają sumienia? Mają sumienie. Tyle, że coś z tym ich sumieniem jest nie tak. W liście do Tytusa, w pierwszym rozdziale i piętnastym wierszu, apostoł Paweł pisze, dla czystych wszystko jest czyste. A dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i ich sumienie. A, tu mamy poważny problem. Jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, który jest czysty, jeśli mamy do czynienia z drzewem zdrowym, to wtedy z takiego czystego serca wychodzą czyste rzeczy. Sumienie takiego człowieka też jest czyste i ten człowiek ma, ma tę władze rozróżniania. Ale jeśli człowiek sam jest pokalany, jeśli sam człowiek jest nieczysty i niewierzący, to czytamy, że wszystko jest dla niego nieczyste. Dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Wszystko jest pomieszane w takim człowieku. W pierwszym liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale,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 naznaczonych w sumieniu piętnem występku. W Biblii Brzeskiej jest to tak przetłumaczone. Których sumienie gorącym żelazem jest odcięte, a w dosłownym przekładzie z piętnem wypalonym na własnym sumieniu. Tutaj mamy pewien obraz. Nie wiem, czy kiedyś sprawdzaliście, czy żelazko się już nagrzało, gorące, ci z was, którzy prasują. Postawiliście żelazko, zadzwonił telefon, mieliście krótką rozmowę, 50 minut, odkładacie słuchawkę i nie wiecie, czy to żelazko gorące, czy nie, i, i dotykacie, psst, tak? Ach, gorące. Co się okazuje, że kiedy coś takiego zrobimy, nasz palec, którym dotknęliśmy to żelazko, żeby sprawdzić, już nie jest taki czuły, jak był, zanim dotknęliśmy. Pewne końcówki nerwowe zostały uszkodzone. Czasami trwale, czasami na jakiś czas. Nie sprawdziłem tego, ale na pewno następuje taki proces, w którym już, już tym palcem możemy dotknąć się czegoś, co wcześniej by nas parzyło, a później po tym wydarzeniu już to nie ma miejsca. Ludzie na przykład, którzy pracują w kuchni, i często te gorące gary gdzieś tam biorą albo ludzie, którzy pracują w hucie czy w innych miejscach, gdzie mają do czynienia z wysoką temperaturą, dotykają tych rzeczy gdzieś tam nawet przez rękawice, przez coś, a czasami nie ma czasu, trzeba się szybko zrobić coś i tacy ludzie mają tak te, te, te końcówki nerwowe poniszczone w tych rękach, że są w stanie, wiecie, wziąć taki garnek, który nas poparzy, nie mam mowy utrzyma, a oni spokojnie biorą i wcale nie gorące. I tu jest taka idea w tym, w tym wierszu, że mają takie sumienie, które ps. Przypalone tyle razy, że już w ogóle nie reaguje. Mają spieczone żelazem sumienie. Tacy to ludzie. O takich ludziach tutaj jest mowa, którzy mają takie sumienie. Kiedy dopuszczamy się jakiegoś występku po raz pierwszy czy drugi, nasze sumienie reaguje. Trapi nas. Mamy wyrzuty sumienia. Czujemy się źle. Ale jeśli nadal to czynimy, po pewnym czasie już nas to nie rusza. Robimy to i nie mamy nawet wyrzutów sumienia. Więcej. Mamy pokój w tej sprawie. Kiedy pierwszy raz obejrzysz film, w którym ludzie znęcają się nad innymi, przeklinają, rozbierają się, poczujesz odrazę i niesmak. Ale... Jeśli obejrzysz kilka takich filmów, gdzie jest tylko jedna, krótka, rozbierana scena, gdzie pada jedno wulgarne wyrażenie, czy dwa jakieś lekkie, nazwijmy je, przekleństwa, gdzie nikt nie zostanie zabity, ale jedynie dostanie parę kopniaków, to, to jakoś da się to przełknąć, tak? Kolejny taki film i kolejny. I kolejny. I po pewnym czasie obejrzysz ten pierwszy film i uznasz, że on wcale nie jest taki straszny. Nie wiesz, co cię wcześniej w nim tak trapiło, nie wiesz, co cię wcześniej tak w nim obrażało. Teraz oglądasz go i Twoje sumienie już zostało przypieczone. Już tak nie reaguje, już tak nie, nie odbierasz tych rzeczy, już nie widzisz, już nie słyszysz tego wszystkiego tak jak wcześniej, kiedy było wrażliwe, kiedy było żywe, zostało przypieczone tym gorącym żelazem grzechu i utraciło swoją pierwotną wrażliwość. Oglądasz, a sumienie już nie krzyczy. Ten sam podły obraz, ale twoja reakcja już jest inna. Czy jakiekolwiek przestępstwo przestaje być godne kary tylko dlatego, że nie trapi nas sumienie, gdy się go dopuszczamy? Pamiętacie historię Starego Testamentu, gdzie Abraham miał swoje dni słabości i niewiary. Do tego stopnia bał się o własną skórę, że pozwoliłaby jego żona trafiła do haremu, pogańskiego króla. Ale ten król nie wiedział nawet, że ona jest żoną tego człowieka. Myślał, że jest jego siostrą i chciał się do niej zbliżyć, ale Bóg mu to uniemożliwił. I właściwie ten człowiek miał czyste sumienie, tak? Tutaj nic złego nie robił, nie był świadomy w ogóle, że coś jest nie tak. A jednak Bóg uniemożliwił mu popełnienie takiego grzechu i spotkał się z nim we śnie. I wyjaśnił mu, że ten, ta kobieta jest żoną Abrahama. I ten człowiek mówi, panie, przecież ja to z czystym sercem zrobiłem, ja z czystym sumieniem. Bóg mówi, wiem, dlatego cię powstrzymałem. Ale przestępstwo nadal było przestępstwem, tak? gdyby ją wziął, gdyby z nią spał. Dopuściłby się przestępstwa, nawet z czystym sumieniem, nawet z nieświadomością, że robi coś złego. A więc tylko fakt, że twoje sumienie cię nie oskarża, to, że możesz mówić mi, że masz pokój w takiej czy w innej sprawie, wcale nie oznacza, że nie dopuszczasz się przestępstwa. Albo nie jesteś świadomy, albo twoje sumienie jest niewrażliwe. Społeczne uwarunkowania i społeczna tolerancja mogą ukształtować wrażliwość naszego sumienia. Kiedy byliśmy dziećmi jeszcze, wielu z nas, rozwód był hańbą i wielkim społecznym złem. Trzeba było przejść przez cały proces sądowy, aby uzyskać pozwolenie świeckich władz na rozwód. W Bożym Kościele, z tego co słyszę od starszych braci, którzy są dłużej w Kościele niż ja, nie było do pomyślenia nie było do pomyślenia taka sytuacja, w której wierzący człowiek zawarłby kolejny związek za życia jego małżonka czy małżonki. To było nie do pomyślenia. A dzisiaj? Jakże to się zmieniło? W sądzie wystarczy podpisać papierki. W zborach oczywiście podejmowane są próby ratowania małżeństw. Ale jeśli się nie uda to toleruje się cudzołożne związki. A nawet zachęca się dzisiaj ludzi do ich zawierania. I ludzie mają pokój w tej sprawie. Mówi, ja mam pokój, ja się modliłem, rozmawiałem z braćmi i mam pokój, żeby wziąć sobie tego człowieka, kiedy moja żona, która ode mnie odeszła, nadal żyje. I ludzie mają pokój w tej sprawie. Sumienie ich w ogóle nie trapi, dlatego że jest takie społeczne przyzwolenie, dlatego że jest taka sytuacja, w której po prostu to się dzieje wokół i człowiek patrząc na to wszystko, jego sumienie się nie jest wrażliwe, przestaje być wrażliwe, obumiera. Czy jednak Boże Słowo się zmienia, czy Boże standardy się zmieniają, czy to raczej ludzkie serca stają się coraz bardziej nieczułe na Boże napomnienia? W dziejach apostolskich w XXIII rozdziale i pierwszym wierszu apostoł Paweł utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej rzekł Mężowie bracia ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Czy możesz tak powiedzieć o sobie? Czy masz takie samo świadectwo jak apostoł Paweł? Że żyjesz przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Czy masz coś na sumieniu? W 24 rozdziale następnym, w 16 wierszu, podobnie apostoł Paweł mówi, przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Usilnie mówi, staram się o to, abym wobec Boga i ludzi Miał zawsze czyste sumienie. Jak ważne jest, abyśmy dbali o stan naszego sumienia. Czyste sumienie. Pokój serca, który nie jest wynikiem zwiedzenia samego siebie, ani obłudy, ale pokój serca, który wynika z bliskości z Bogiem, w której wyraźnie słyszymy Jego głos, który mówi nam, to jest droga, którą masz iść. Co mamy robić, aby uzyskać czyste sumienie i zachowywać je w czystości? Otwórzmy list do hebrajczyków, proszę, dziewiąty rozdział. List do hebrajczyków, dziewiąty rozdział, przeczytajmy wiersz 13 i 14.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 Sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Nasze skażone, skalane grzechem sumienie może być oczyszczone jedynie drogocenną krwią Chrystusa Pana, który ofiarował samego siebie za nas jako ofiarę czystą i nieskalaną, bez skazy. Chcesz mieć czyste sumienie? Wyznaj Bogu swoje grzechy. Szczerze przeproś za Twoją niegodziwość, za obudę, za tolerancję nieprawości w swoim życiu, za dotykanie się nieczystego. Przeprośmy Boga za zatykanie naszych uszu na głos sumienia. Zatłumienie tego protestu serca, kiedy wstępowaliśmy na drogę przestępstwa Bożego Prawa. A krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Zwróćmy uwagę na te słowa. Jeśli nasze sumienia nie zostaną oczyszczone, jeśli nie będziemy mieli zdrowego, czystego sumienia, nie będziemy mogli służyć Bogu żywemu, ze skalanym sumieniem. Jeśli chcemy Mu służyć, nasze sumienie musi być czyste. Tak jak Jan pisze w swoim liście, jeśli nasze serce nas nie oskarża, możemy stanąć przed Bogiem, możemy modlić się i wiemy, że otrzymamy to, o co prosimy. Ale jeśli nasze własne sumienie nas oskarża, jeśli wyrok tego sądu w naszych sercach jest winny, to jakże możemy stanąć przed żywym Bogiem? Jakże możemy zbliżyć się do tego, w którym nie ma żadnej nieprawości? Aby służyć Bogu żywemu, potrzebujemy, aby nasze serca były oczyszczone drogocenną krwią Chrystusa Pana, który ofiarował samego siebie jako ofiarę bez skazy Bogu. Na koniec poważne słowo ostrzeżenia. Dla tych, którzy igrają z ogniem, którzy lekceważą ten Boży dar czystego sumienia i pozwalają sobie na rozmyślne grzeszenie, mając poznanie prawdy i świadectwo dobrego sumienia. Przewróćmy stronę list do hebrajczyków, 10 rozdział i czytajmy od 19 wiersza. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa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 do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie swój lud. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. John Bunyan jest znany z wędrówki pielgrzyma, ale napisał jeszcze kilka innych wielkich dzieł. Jednym z jego wielkich dzieł jest Święta Wojna. Jest tam opisana sytuacja, w Której diabolos obejmuje władzę nad miastem, które się nazywa ludzka dusza. Jedną z jego pierwszych postanowień, jednym z jego pierwszych działań jest schwytanie kronikarza miejskiego, którego imię brzmi Pan Sumienie, wtrąca go do więzienia, zamyka go poza miastem w lochu. Diabolus. Zastępuje pana sumienie nowym pisarzem miejskim, panem, który nazywa się Zapomnij Dobro, człowieka, który nienawidzi prawa szadaj, Wszechmogącego. Ale co jakiś czas pan sumienie wymyka się z więzienia. Jakoś zawsze udaje mu się, co pewien czas, kiedy w mieście już dzieje się tak źle, pan sumienie wyrywa się i biega po ulicach i ostrzega i krzyczy... Próbuje jeszcze uratować to miasto ludzkiej duszy, wskazując na Boże prawo, przypominając dobre rzeczy, a następnie zostaje schwytany i wrzucony z powrotem do swojego lochu. Kto jest kronikarzem w mieście Twojego i mojego serca? Czy Pan sumienie ma wolność, by przemawiać? w mieście Twojej duszy? Czy został zamknięty w ciemnym lochu i nie słyszysz Jego głosu? A słyszysz głos Jego zastępcy? Zapomnij dobro. Niechaj Bóg to pomoże nam żyć czystym, dobrym życiem, z wrażliwym sumieniem, abyśmy tak jak Dawid w tym okresie swojego życia, kiedy choćby jakiś w maleńki sposób przekroczymy Boże prawo, by nasze sumienie krzyczało w naszych sercach. Choćby nam ktoś dziesięć groszy za dużo wydał, nie wyjdziemy spokojnie, ale zwrócimy to, co nie jest nasze, gdyż nasze sumienie nam na to nie pozwoli. Nie będziemy się usprawiedliwiać, że nie popełniliśmy cudzołóstwa, ale kiedy tylko w naszych sercach pojawi się myśl pożądliwa, nasze sumienie nie pozwoli nam przejść nad tym do porządku dziennego, ale będziemy prosić Pana o wybaczenie. Nie zadowolimy się tym, że nie zabije brata czy siostry, ale jeśli w moim sercu pojawi się jakakolwiek nienawiść, jakiekolwiek nieprzebaczenie, jakakolwiek uraza, moje sumienie będzie krzyczeć tak długo, aż coś z tym zrobię. Nie zadowolisz się tym, że nie odejdziesz od męża czy od żony. Tak długo jak w Twoim sercu nie będzie miłości Chrystusa do nich. Niechaj Bóg da nam czyste sumienie, wrażliwe sumienie, żywe sumienie. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie nasz Panie, dziękujemy za dar nowego życia. Dziękujemy za oświecenie nas i przeniesienie nas z Królestwa Ciemności do Królestwa Syna Twego Miłowanego, w którym jesteśmy obdarzeni wszelką łaską, aby prowadzić miłe Tobie życie, przez którego spływają na nas wszelkie Twe błogosławieństwa, wszelkie uzdolnienie, aby się Tobie podobać, aby Ciebie czcić aby już nie kierować się naszymi porządliwościami, aby nie kierować się ludzkimi opiniami, aby już nie żyć w oparciu o nasze własne nawet sumienie i sumienie społeczeństwa czy świata, w którym żyjemy, ale odrzuciwszy to wszystko, otrzymawszy od Ciebie nowe serca i nowe czyste sumienie i Słowo Twoje i Ducha Twojego Świętego, Prowadzić nowe życie, inne życie na tym świecie od tych, którzy żyją wokół nas. Panie, my mamy być solą tej ziemi. Mamy być światłem, które jaśnieje w ciemności. Nie mamy się upodabniać do tego świata. Nie mamy kierować się normami tego świata, ale mamy się od nich różnić. Potrzebujemy do tego wrażliwego, czystego serca, wrażliwego sumienia. Wybacz nam, kochany Panie, wszelkie sprzeciwy, wobec tego głosu w naszych sercach. Wybacz nam lekceważenie naszego sumienia. Wybacz nam słuchanie bardziej głosu naszych porządliwości, głosów zwodziciela, który obiecywał nam jakieś zyski, jakieś przyjemności, jakieś korzyści. I pozwoliliśmy, żeby nasze sumienie było przypalone gorącym żelazem naszego nieposłuszeństwa, naszego grzechu. Pozwoliliśmy, by zostało zamknięte w ciemnym lochu, zagłuszone, zduszone. Wybacz nam, drogi Panie, i prosimy, daj nam świadomość, jakże cenne jest to wrażliwe sumienie. Jakże niebezpieczne jest nasze położenie, jeśli jesteśmy w stanie dotykać się gorącego i nie czuć tego. Jakże niebezpieczne jest nasze położenie, jeśli... Możemy żyć w grzechu i nie mieć wyrzutów sumienia i nie mieć serca, które płacze nad naszym stanem i myśleć, że wszystko jest z nami w porządku, nieświadomi naszej zatwardziałości, naszej letniości, naszej płycizny, oziębłości naszego serca. Prosimy Panie, abyś obmył nas drogocenną krwią Pana Jezusa Chrystusa z martwego sumienia, z martwych uczynków. Ja byś dał nam serca wrażliwe, serca czyste, serca, w których rozbrzmiewa Twój głos, w których jest radość społeczności z Tobą, doświadczenie żywego Boga. Stwórz we mnie serce czyste, Boże mój, ducha prawego odnów we mnie. Nie pozwól, by jakiekolwiek zło czaiło się w naszej duszy, jakakolwiek nieprawość była usprawiedliwiana i tolerowana, Badaj, Panie nas, jeśli jest nas cokolwiek ciemnego, wskaż nam To i daj nam tę łaskę, by zobaczyć to, odwrócić się od tego. Przyjść do Ciebie po uzdrowienie. Prosimy przez naszego drugiego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Amen.